Ja od jakiegoś czasu zadaję sobie pytanie, czy nauka potrzebuje prawa autorskiego i będę chciał Państwa przekonać, że pierwsze nie jest to pytanie retoryczne, a po drugie dlaczego warto je sobie e, zadawać. E, zacznę od takiego przykładu. E, w latach 50 w w całej Polsce toczyły się wykopaliska archeologiczne w celu uczczenia Tysiąclecia Państwa Polskiego i w Wiślicy wykopano w jednym z starych kościołów takie, taką płytę, nazwaną płytą Orantów. Ona jest także opatrzona taką bardzo ciekawą łacińską inskrypcją, ale do tego co to oznacza, to może jeszcze dojdziemy. Ja wspominam o tym dlatego, że Paweł Jaśnica, który opisuje. Przepraszam. Paweł Jaśnica, który opisywał te wykopaliska, eee, Patrzę, je, je bardzo ciekawym komentarzem. Mówił o tym, że naukowcy do, dostaliśmy ich tym wykopaliskom materiał do bardzo eee, żywych dyskusji. Eee, I chciałem zwrócić Państwa uwagę na jeden właśnie z, z tych komentarzy. No niestety nie mogę Państwu wkazać tego zdjęcia po Jaśnica, dlatego że one skamiane prawem autorskim i nie doszukają się na stronach nazwy jakichś. Wyraźnych wytycznych, czy, czy mogę je odzyskać, czy nie. I wręcz, yy, była to taka dosyć dziwna informacja. Znalazłem natomiast zdjęcie, które nie jest prawem autorskim mianowicie zdjęcie powołania się z kartoteki UB. Jest to materiał urzędowy, w związku z czym mogę go rozpowszechnić, bez ograniczeń. Niestety wygląda tutaj powołania się nieco gorzej, ale ważniejsze jest to, co powiedział, ani to, jak. Wygląda. Otóż Wał e, miał nadzieję, że te e, kopaliska, te, te badania nie będą dyskutowane w jakichś hermetycznie zamkniętych pomieszczeniach. Że mm, dostęp do tej, tego materiału i wyników tej debaty będzie, będzie szeroki. E, Dlatego, że w przeciwnym wypadku obawiam się, że nauka e, polegająca na dyskutowaniu tych wyników w takim zamkniętym gronie straci swój, straci swój sens. Można powiedzieć, że pałuje się nieco otwarte strony. E, minęło 50 lat od tamtych wydarzeń tam, i spróbowałam tak szybko sprawdzić, czy ten, um, ta negatywna wizja po silnicy się ziszczyła. Znalazłem uh, materiały dotyczące tych badań w KCINie, to jest takie repozytorium instytutów pomowskich, które udostępnia różne materiały. Udostępnia, ale nie do końca. Um, można kliknąć na link pokaż treść tego, Materiału, ale pojawia się informacja, że trzeba się zalogować. To nie tylko chodzi o to, żeby założyć konto, bo zwykła osoba nie może sobie tego konta założyć, e, dlatego że w związku z obecnym prawem autorskim instytuty te nie mogą swobodnie udostępniać tych materiałów komukolwiek, tylko nielicznemu gronu wybranych to ogromne jest dosyć wąsko określone. To nie dlatego, że te instytuty są złe i nie chcą nie chcą zamknąć ten dostęp, tylko dlatego, że ograniczają je prawa autorskie. E, Woli ścisłości, prawa autorskie w Polsce, jak Państwo pewnie wiecie, dzieli się na takie dwa zespoły autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa osobiste. E, ja będę się skupiał na tych e, pierwszych autorskich prawach majątkowych gdyż tutaj widzę istotę e, problemu. To też komplikuje tą odpowiedź, tak? czy prawo autorskie jest potrzebne w nocy. Trzeba uściślić, jaki rodzaj uprawnień mamy tak naprawdę myśli. Autorskie prawa majątkowe polegają na tym, że celem jest ochrona poprzez udzielenie twórcy czy też innemu uprawnionemu wyłączności. Tenże twórca korzysta z tej wyłączności zazwyczaj w taki sposób, że kontaktuje się z wydawcą to tak naprawdę wydawca jest beneficjentem tej wyłączności. Mianowicie w ten sposób, że wydawca tą wyłączność od autora zazwyczaj nabywa, płacąc mu oczywiście za to jakieś pieniądze, a to w celu, żeby zarobić więcej na udostępnieniu tej twórczości użytkownikowi. Przy czym te strzałki po lewej, po prawej, one tak naprawdę nie są tożsame, bo to wyłączność nabywana przez wydawcę nie przechodzi na użytkownika, on tylko dostaje jakiś tam dostęp do y, twórczości, no i oczywiście płaci y, w sumie więcej użytkownicy płacą niż dostaje twórca. No to jest oczywiste, że wydawca robi to po to, żeby zarobić. Generalnie więc zresztą ten model, nie mówię, że to jest jedyny model funkcjonowania um, obrotu kulturą, ale ten model um, to jest w zasadzie coś w rodzaju tego, dlaczego autorskie majątkowe zostały powołane do, um, do życia, po to, aby um, ktoś tak jak wydawca, producent miał po co inwestować. Tak się przynajmniej um, uważa, jest to jedna z oczywiście ten model, nie można zaprzeczyć, że on prowadzi do pewnej dostępności dóbr kultury, ale ma też taki efekt uboczny polegający na tym, że odbiorcy stają się takimi wiernymi, pasywnymi konsumentami. A jak to jest w nauce? Naukowiec także kontaktuje się z wydawcą po to, żeby e, jego praca uzyskała, e, jakby ujrzała światło dzienne, uzyskała dostęp do publiczności. E, wydawca oczywiście udostępnia te e, publikacje Innym naukowcom, którzy za to wydawcy płacą. Ale płaci też zazwyczaj, znaczy zazwyczaj. Mówię tutaj o pewnym modelu funkcjonującym w nauce, którego, który, który polega na tym, że sam naukowiec, który chce coś opublikować, także płaci wydawcy, niezależnie od tego, że jednocześnie przekazuje wydawcy tą wyłączność, przenosi autorskie prawo majątkowe. E czy to rzeczywiście tak jest, że płaci ten konkretny twórca, ten konkretny naukowiec i płaci ten konkretny naukowiec, który chce to przeczytać? No nie do końca. Płacimy my wszyscy, dlatego że to my podatnicy finansujemy naukę. My płacimy, pokrywamy opłaty dla wydawców i my pokrywamy opłaty licencyjne, które, czy też zakupy egzemplarzowe realizowane przez biblioteki naukowe. Pytanie. Czy w związku z tym, że wydawca nabywa tą wyłączność i dalej jej nie przekazuje, co społeczeństwo za te pieniądze sobie kupuje? No niestety niewiele, jak to pokazuje przykład... Tego, tego repozytorium urcyjnych, gdzie pomimo naprawdę dobrych chęci nie daje się łatwo, w sposób łatwy szerzej udostępnić wyników, za które, za które Polscy podatnicy już dawno zapłaciły. Dlatego też uważam, że odpowiedź na pytanie, czy, czy, czy, czy prawo autorskie jest nace potrzebne, znaczy nie jest proste. Odpowiedź, jaką wydaje mi się. Mogę na tym etapie, no mniej więcej taka. Na pewno nie potrzebujemy tej wyłączności, tak jak w innych modelach e, obrotu e, do, do, do kultury, ta wyłączność ma pewien sens. Niektórych, nie wszystkich. Tak w tym modelu, który opisałem, który funkcjonuje w nauce, też nie wszędzie, ale w dużej części, dotyczy dużej części publikacji naukowych, e, ta wyłączność. E, po stronie wydawcy, nie jest potrzebna. Dlatego, że podatnicy, którzy finansują badania naukowe, powinni mieć możliwość ich swobodnego wykorzystania, a wydawca nie potrzebuje tej wyłączności, nie tak jak wydawca muzyki, czy innych grup kultury, nie potrzebuje tej wyłączności do tego, aby, aby móc funkcjonować, dlatego, że i tak jest finansowane z między publicznymi. za teraz, może mam jeszcze dwie minuty do tego wykopaliska płyty rantów, która okazuje się takim arcydziełem na skalę europejską. Tam możemy przeczytać taką, niestety, nie do końca zachowaną, czy nie w całości zachowaną łacińską inskrypcję głoszącą Ci pragną być podeptani, aby móc być wyniesieni do gwiazd. Płyta została fundowana przez osoby, które w ten sposób chciały em, jak rozumiem odpokutować czy wyrazić swoją, swoją pokorę. Tylko to wyniesienie do gwiazd, o którym napisał ten średniowieczny artysta, jak się uważa, jest odwołaniem do filozofii Platona, który uważał, że nasze dusze stępują z gwiazd na ziemię, jeżeli nasze życie prawidłowo przeżyjemy, to każdy z nas do swojej gwiazdy wróci. Ten średniowieczny autor mógł się odwołać do tego Platona. Teraz też by się pewnie mógł odwołać, bo możemy to uznać za inspirację, ale on w ogóle mógł poznać Platona, dlatego, że Platon był kopiowany przez wiele e, osób, przez, przez, przez kolejnych e, kopistów, którzy dzięki temu te dzieła zachowały e, dla, e, dla, dla Platona. E, więc niewątpliwie wkraczają w autorskie prawa majątkowe, gdyby one wtedy obowiązywały. E, pytanie, czy jeżeli zrezygnujemy z tej wyłączności, stracimy coś, czy zrezygnujemy z, tej, e, zrezygnujemy z tej ochrony, w sensie rezygnacji z wyłączności, czy zrobimy coś złego, czy wyrządzimy jakąś szkodę. Moim zdaniem nie. Wydawca, niezależnie od tego, czy ten wyłączność będzie miał czy nie, jeżeli chodzi o publikacje naukowe, będzie mógł funkcjonować, dlatego, że Wydawcy pełnią istotną rolę w procesie publikowania naukowego, taką jak dokonywanie recenzji, zapewnienie jakości publikacji, dokonowanie kolekty i składów w końcu dystrybucji. Także bez, bez tej wyłączności w związku z tym, że te pieniądze publiczne i tak do będą trafiały, będą mogły w tym systemie funkcjonować. Dziękuję bardzo za uwagę. W związku z tym, że prawo autorskie Umożliwia jednak skorzystanie z tych wszystkich utworów, które których skorzystają, ale wymaga także podania źródła. Na koniec właśnie chcę te źródła podać. Dziękuję bardzo Dobrze. za uwagę. Słuchajcie wikiradia. Szczegółowe informacje na stronach